Bardzo dziękuję, Waltku, dziękujemy. Teraz powinna nastąpić taka chwila przerwy, żeby nam się to utrwaliło, żeby nie zgubić tej treści, ale jest to nagrane i myślę, że będzie dostępne wkrótce na, na tym nieszczęsnym fejsie. O, to jest dobry powód, aby sięgnąć do fejsa, posłuchać tego, czym dzielił się Waltek dzisiaj. Amen. Dwie niedziele bodajże temu brat Janusz dzielił się takim encyklopedycznym ujęciem, informacją na temat postu. Być może pamiętacie, encyklopedia mówi, iż post jest praktyką w różnych religiach, nie jest to domena wyłącznie chrześcijańska. Ja nie będę tej definicji po raz kolejny cytował, można znaleźć to w różnych encyklopediach, ale posty, w tych różnych religiach, w różnych zwyczajach, tradycjach, wierzeniach związane są z pewnymi rytuałami, które są właściwe dla, na, dla danej religii, z pewnym liturgicznym kalendarzem, według którego w tym okresie roku należy powstrzymywać się od pokarmów w tamtym nie i znowu w tym znowu w jakiś sposób albo w jakiś dzień tygodnia. Nie należy jeść takich a takich potraw. E, wszystko to po to, aby zadowolić bóstwo, istotę tą, którą się czci. Natomiast rzecz ciekawa, również zawarta w tej encyklopedycznej definicji, była następująca. Chrześcijanie ewangeliczni poszczą według indywidualnych potrzeb. Ja to skracam, może parafrazuję, ale to jest ta wielka, istotna różnica między postem, który podejmują pojednani z żywym Bogiem, a postem, który podejmowany jest przez wyznawców różnych religii. Pościmy nie dlatego, że w kalendarzu jest taki wymóg, nie dlatego, że nasza tradycja tak nam nakazuje, nie dlatego, że inni tak robią, a my się do nich dostosowujemy, ale dlatego, że odczuwamy autentyczną potrzebę i rozumiemy, jak ważny jest post. I przez dwie najbliższe usługi, dzisiejszą i za tydzień chciałbym dzielić się z Wami pewnymi informacjami właśnie na temat postu. I pewnie wielu z nas teraz pomyślało, ciekawe co dzisiaj na obiad. Bo taka jest często reakcja na słowo post. Post to wyrzeczenie, ojej, muszę się najeść na zapas albo zaplanować, co zjem zaraz po zakończeniu. I najlepiej jak w czasie postu już sobie to przygotuję, Tą pachnącą potrawę, aby dokładnie punkt o tej 18, 19, 21 z ulgą w końcu zjeść to, czego domaga się mój wewnętrzny Bóg, brzuch. W grupie modlitewnej od wielu miesięcy trwamy w cotygodniowym poście. Na miarę naszych możliwości, na miarę naszych sił jesteśmy przekonani i pewni, że jest to właściwe i potrzebne. Dlaczego? Czytamy o tym w Słowie Bożym, bo chcemy zbliżyć się do Pana. Ja później będę wyjaśniał i wchodził głębiej w pewne, w pewne stwierdzenia. Bo chcemy poddać ciało pod władzę Ducha. Chcemy otrzymać łaskę i namaszczenie do służby. Doszliśmy też do pewności, że należy nauczać, zachęcać i zastosować w całym zborze post w gronie liderskim podjęliśmy taką decyzję kilka tygodni temu i podam teraz od razu informację, która chyba już była wyświetlana tydzień temu, informację o terminie. Termin tego postu to dni 19 do 24 października, poniedziałek do soboty włącznie. I w związku z tym postem codziennie o godzinie dziewiętnastej chcemy spotykać się na tym miejscu, aby wspólnie się modlić. Nie tylko pościć, w znaczeniu powstrzymywać się od jakichś posiłków. Forma, jaką proponujemy i oczekujemy jako niezbędne minimum na te sześć dni, to jest to, aby każdy z nas powstrzymał się od mięsa i słodyczy. To jest to minimum. Jeżeli oczywiście ktoś chce bardziej radykalnie, głębiej, nie jedząc na przykład w ogóle, albo tylko na jakimś jednym posiłku w ciągu dnia, niektórzy ciężko pracują i mogą odczuć utratę sił, więc zostawiamy tę formę już do indywidualnego rozstrzygnięcia. Ale powtarzam to minimum, które określamy, to jest to, abyśmy w ciągu tych dni nie jedli mięs i nie jedli słodyczy. Wiem, że już mamy przed oczami obraz tych pysznych kanapek z kiełbasą, szynką i tych deserów, które, które niestety nie będziemy mogli jeść. Również jakieś, zastanówmy się nad używkami typu kawa, mocna herbata, To dla niektórych to też jest, może być problemem. Oczywiście zwracamy uwagę również na to, aby nasz pokój telewizyjny jak powiedział Waldek i pokój internetowy, również w tym czasie najlepiej, gdyby były w ogóle zamknięte, albo gdybyśmy ograniczyli to do, do, do nie wiem, obejrzenia wiadomości i tak dalej, to co jest nam rzeczywiście potrzebne i ważne, ograniczmy w tym czasie zajmowanie się niepotrzebnymi sprawami, a skupmy naszą uwagę na czytaniu słowa, na modlitwie i na naszych wieczornych spotkaniach. Ja myślę, że to będzie dla niektórych z nas ciekawy eksperyment, który z pewnością zakończy się dobrze. Jestem o tym przekonany, bo tak mówi Słowo Boże, bo tak mówią tysiące, tysiące świadectw, które możemy słyszeć, znać, czytać. Jestem pewien, że przyniesie to pozytywne efekty dla naszego osobistego życia i dla życia Kościoła. Dzisiaj chciałbym dokonać pewnego przeglądu kilku miejsc biblijnych, które wskazują nam, że ludzie pościli i dlaczego pościli. A za tydzień chciałbym podzielić się z wami bardziej celami naszego postu, motywacjami, jakie powinny nam towarzyszyć i też duchowym tłem, które, które jest ukryte za tą formą duchowego zmagania, tą praktyką poszczenia. Dlaczego więc post? Hebrajskie słowo, ja nie wiem, czy ja je dobrze wymówię, to, są, to jest pięć liter, t s u m trudno to przeczytać, Tsuvm? być może coś jest między tymi literkami, oznacza dosłownie zakrycie ust, zakryć usta, co zawsze oznaczało w Biblii, w języku hebrajskim, ograniczenie posiłków, czy zamknięcie ust na przyjmowanie pokarmów, ale również skutkowało pewnym wyciszeniem. A więc w czasie postu ludzie nie tylko nie przyjmowali pokarmów, ale również przeżywali wewnętrzne wyciszenie. To nie był czas radosnej paplaniny, ale to był czas skupienia, to był czas refleksji, czasami pokuty, Czasami płaczu, wołania, błagania, ale w skupieniu i wyciszeniu Jak to jest z tym jedzeniem? No bo jedzenie jest nam oczywiście do życia niezbędne Ci, którzy twierdzą, a są tacy, że odżywiają się energią słoneczną Patrząc gdzieś pod jakimś kątem w słońce To są zwykli oszuści lub ludzie, którzy próbują poprzez zajmowanie się magią Osiągnąć jakąś moc nie wierzmy w takie historie. Człowiek bez pokarmów, bez jedzenia po jakimś czasie po prostu umiera. Sprytni oszuści sprawiają wrażenie, że tego nie potrzebują. Pamiętajmy, że czarnoksiężnicy, czarownicy egipscy również potrafili dokonywać pewnych niesamowitych wydarzeń. Wywierali wielkie wrażenie na Faraonie na otoczeniu. Niemniej jest to oszustwo. Upadek Ewy i Adama, naszych pierwszych prarodziców, każdy z nas pochodzi od Ewy i Adama, więc jesteśmy rodziną w sensie również i takim. Ich upadek wiązał się ze złamaniem pewnego Bożego zakazu. Pamiętamy, jaki to był zakaz? Żeby nie jeść z jednego drzewa, nie jeść, no, nie dotykać nawet. Bóg był stanowczy, nie dotykać i nie jeść. Ale mogli oglądać, wiedzieli, gdzie to drzewo jest. I gdy szatan przyszedł do Ewy, zwrócił jej uwagę na to, że te, te owoce, owoc, który rósł na tym drzewie, był, był piękny. Wiecie, gdyby jej uwaga nie skupiła się na, nazwiemy to, cielesnej porządliwości, ale poddałaby swoje myśli w posłuszeństwo Bożemu przykazaniu, do tej całej historii mogłoby nie dojść, przynajmniej nie w tym momencie. I zauważmy, że porządliwość ciała, porządliwość brzucha, porządliwość oczu, ponieważ zobaczyła, zaczęła się przyglądać, wcześniej wiedziała, gdzie jest to drzewo, ale nie zwracała uwagi, nie było to dla niej problemem, ale nagle zaczęła się wpatrywać i pycha życia, ponieważ szatan powiedział, będziecie jak Bóg. O, chcę być taki jak Bóg. Dlaczego nie? I to jest takie proste, zjem i już? Brzuch mówi zjedz, oczy mówią weź, a pycha mówi stań się jak Bóg, niezależny, wieczny, to była pułapka, ale zauważmy, że ten pierwszy grzech związany jest z brzuchem, z jedzeniem, nawet nie z paleniem papierosów, nie z narkotykami, ani nawet nie z seksem, ale z jedzeniem, pierwszy grzech, interesujące, prawda? Wtedy po raz pierwszy ciało wzięło górę nad duchem. I tak jest do dzisiaj, że zmagamy się. Jest napięcie między ciałem a duchem. List do Galacjan mówi o tym napięciu i o tym, że mamy sprawy ciała duchem umartwiać. Nie biczowaniem, ale duchem mamy umartwiać sprawy ciała. Ja myślę, że post jest przede wszystkim demonstracją tego, że po pierwsze chcemy powrotu do stanu pierwotnej harmonii z Bogiem. Panie Boże, poszczę. I to jest mój wyraz tego, że chciałbym, aby było tak jak, jak kiedyś, kiedy nie było grzechu, który nas rozdzielał. Poszczę, bo chcę do Ciebie się zbliżyć. Poszczę, bo chcę tej harmonii. Po drugie, pokazujemy, że chcemy odciąć się od korzenia naszej pierwotnej słabości. Chcemy odciąć się, Panie Boże, od grzechu, który jest korzeniem naszej słabości. To może być... Nawet konkretnie jedzenie, ktoś może cierpieć na grzech obżarstwa, to mogą być inne grzechy, ale Panie Boże, chcemy ciało poddać Tobie i chcemy odciąć się od tego, co wywiera negatywny wpływ na moje ciało, na moje zachowanie. I po trzecie, chcemy wyrazić, iż poddajemy ciało pod władzę ducha. Tak jak mówi Twoje słowo, Panie, moje ciało poddawane jest władzy ducha. Nie władzy jadłospisu, nie władzy przysmaków, ale władzy ducha potrafią zapanować nad rządzą ciała, nad rządzą brzucha, w związku z tym potrafię poddać się woli Bożej, Bożemu prowadzeniu. Tak to wygląda. Pan Jezus nauczał, że post jest normalną częścią życia człowieka wierzącego. Jeśli tego jeszcze nie wiesz, to otwórz na przykład Ewangelię Mateusza, rozdział szósty. W tym fragmencie Jezus mówi o Trzech praktykach dotyczących każdego wierzącego. To jest fragment kazania na górze. I w wierszach między pierwszym a osiemnastym Jezus trzykrotnie używa takiego sformułowania gdy, gdy ty, lub gdy wy. Dotyczy to w kolejności tak, jak jest tu napisane. Jałmużny, modlitwy i postu. Nie będziemy całego rozdziału czytać, czy tych osiemnastu wersetów, ale zauważcie, gdy Jezus mówi gdy, to nie znaczy jeśli. Co mam na myśli? Gdy mówi gdy, to znaczy, że to jest normalna praktyka. A wy, gdy się modlicie? Kto z nas powie, że chrześcijanin nie musi się modlić? Oczywiście absurdalna myśl. Gdy się modlicie? Naturalnie. Modlimy się, bo jesteśmy chrześcijanami, bo wierzymy. I podobnie Jezus używa to w stosunku do jałmużny, a gdy dajesz jałmużnę, czyli wsparcie osobie biedniejszej, osobom, gdy dajesz. Nie jeśli dajesz, gdy dajesz. Rozumiemy tą różnicę? Może wydawać się subtelna, ale nie, ona jest istotna. I tak samo jeżeli mówimy o poście, 16 do 18, a gdy pościcie. Nie, jeżeli pościcie, jeżeli wpadnie wam do głowy taki może i świetny pomysł, żebyście od czasu do czasu spróbowali postu, nie? Jezus mówi: "A gdy pościcie?". Więc sugeruje, że jest to coś oczywistego, normalnego, oczekiwanego i znanego wierzącym. Jezus tutaj mówi też jak się nie zachowywać, bo 16 werset mówi: "Nie bądźcie smętni jak obudnicy" Szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą, zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją, ale ty, gdy pościsz, namaś głowę swoją i umyj twarz swoją, aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz ojciec twój, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Motywacja. Po co to robimy? To przy okazji, to jest bardzo ważne, o tym też za tydzień chciałbym trochę więcej mówić. Również w Starym Testamencie znajdujemy... Sporo wzmianek o ludziach poszczących Chciałbym, żebyśmy do nich sięgnęli I generalnie dostrzegamy, ja dostrzegam w Biblii Kilka powodów, dla których ludzie pościli I są one następujące Ja wypisałem sobie pięć Pięć powodów, dla których ludzie pościli Zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie W całej Biblii Pierwszym powodem był po prostu Boży nakaz Bóg mówił do swojego ludu poprzez prawo i w prawie jedno z miejsc, czwarta księga Mojżeszowa, rozdział 29, werset 7. Czwarta Mojżeszowa, 29, 7. Jest to opis jednego ze świąt, nie będziemy wchodzić teraz w żydowski kalendarz. Siódmy werset mówi tak, w dziesiątym zaś dniu tego siódmego miesiąca Będziecie mieli uroczyście ogłoszone święto i będziecie pościć. Nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Tak więc Bóg mówił na przykład przez prawo do Izraelitów. Post był nakazany przez prawo w niektórych okolicznościach, w niektórych częściach roku. Czasami Bóg też mówił przez proroków. Najbardziej znanym chyba nawołaniem do postu w Starym Testamencie jest, tak przypuszczam, werset z księgi Joela. Myślę, że ci, którzy znają ten temat, zgodzą się ze mną, że to jest chyba najbardziej, najpopularniejszy werset, na który się powołujemy. I Joel napisał tak w rozdziale drugim, w wersety 12 do 15.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 może pożałuje i zlituje się i pozostawi błogosławieństwo, abyście mogli składać ofiarę z pokarmów i płynów, Panu Waszemu Bogu. Zatrąbcie na rogu na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie. Joel nawołując do pokuty, do nawrócenia się do Pana, odstępnego ludu, mówi ogłoście post. Nie tylko módlcie się, ale również pośćcie. To jest pierwszy powód, dla którego ludzie pościli. Boży nakaz. Drugim powodem były trudności i wyzwania, przed którymi ludzie stawali. I choć nic nie czytamy o tym, że jakiś głos z góry, czy jakiś Boży sługa w imieniu Pana przemawiał i zachęcał do postu, czy nakazywał post, to widzimy, że jednak ludzie sami w trudnych momentach, w chwilach wyzwań, prób podejmowali post. Jedną z takich sytuacji jest sytuacja opisana w księdze Ezdrasza. Historyczna księga opisująca czasy powrotu Żydów z niewoli babilońskiej. Po 70 latach niewoli kolejnymi falami ci uprowadzeni mogli wracać do swojej Ojczyzny. Księga Ezdrasza, rozdział 8, wersety 21 i 23. Ezdrasz organizował podróż, wyprawę z Babilonu do Jerozolimy, do Judei. Towarzyszyły mu wracające rody izraelskie, judzkie. I ciekawe, co powodowało Ezdraszem. Przeczytajmy 8, rozdział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 Mówi do potężnego króla, nasz Bóg jest w stanie zrobić wszystko, co zechce, ale królu daj nam ochronę przed naszymi wrogami. Ezdraszowi to nie pasowało. Rozumiecie? Wszechmocny Bóg, ale Ty nas królu chroni. Wstydził się. Zwyczajnie po ludzku rozumiał, jak potężny jest Bóg i rozumiał, jak bardzo powinien mu ufać. Pozbył tym czasem, w którym serca Izraelitów były łamane, oni się korzyli przed Bogiem. Ja wierzę, że przychodziła w tym czasie do nich odwaga. Ja wierzę, że zbliżali się do Boga i czytamy tutaj, że Bóg dał się błagać. Nie wiem, kiedy jest napisał te słowa, czy od razu wiedział o tym, iż Bóg dał się błagać, czy Bóg do niego przemówił, dał mu pewność w serce, czy też dopiero, kiedy już dotarli do Jerozolimy, napisał te słowa, ja tego nie wiem, ale Bóg dał się błagać. To jest niesamowite. Kiedy przechodzimy w życiu trudności, kiedy przechodzimy wyzwania, kiedy dotykają nas ciężkie próby, kiedy wystawieni jesteśmy na sytuację próby zaufać Bogu, czy zdać się na ludzką pomoc. Najlepiej wtedy, tak jak zarządził Ezdrasz, pościć. Szukać oblicza Pana, Bożej mądrości, Bożej ochrony. Tak więc to jest drugi powód. Jeżeli przeżywasz w życiu wyzwania, trudności, nie wiesz co robić, a nawet dochodzi do tego, że mógłbyś wstydzić się przed światem tego, że Bóg, którego wierzysz, tak naprawdę w twoim życiu wcale nie jest mocny, bo może wszystko, a a jednak nie ufasz mu do końca Dobrze jest podjąć w tej sprawie post Trzeci powód, dla którego dostrzegam Że ludzie podejmowali post w Biblii Było to pragnienie czy chęć otrzymania namaszczenia Do służby I otrzymania szczególnego Bożego objawienia Nawiedzenia Bożą obecnością Biblia wymienia trzy osoby Które pościły przez czterdzieści dni. Tą pierwszą osobą chronologicznie był Mojżesz. Piąta Mojżeszowa, rozdział 9, wersety 9 i 10. Mojżesz tak opowiada o tym zdarzeniu po latach. Gdy wstąpiłem na górę, aby przyjąć kamienne tablice, tablice przymierza, które Pan zawarł z Wami. Przebywałem na górze przez 40 dni i czterdzieści nocy, nie jedząc chleba i nie pijąc wody. Pan dał mi dwie kamienne tablice zapisane palcem Bożym, a na nich prawie wszystkie słowa, które Pan wypowiedział do Was na górze spośród ognia w dniu zgromadzenia. Nadanie prawa ludowi Bożemu całej tory, w tym i dziesięciu przykazań, poprzedził czterdziestodniowy post. 40 Czterdziestodniowa, nieprzerwana społeczność Mojżesza z Bogiem gdzieś na szczycie góry Choreb, czyli Synaj. Mojżesz nie musiał ani jeść, ani pić. Ale pamiętajmy, że taki post, w którym zarówno nie jesz i nie pijesz przez tak długi okres, to jest sfera cudów. W normalny sposób organizm może bez jedzenia tyle wytrzymać, większość ludzi wytrzyma, nie wszyscy bez Picia. Niestety biologia i medycyna mówi, to jest niemożliwe. Już po kilku dniach można opaść z sił i umrzeć. Tak więc przestrzegam przed jakimiś pochopnymi eksperymentami w porywie entuzjazmu po wygłoszonym kazaniu, żeby nikt nie próbował takiej formy postu, żeby nie było później, że ja jestem odpowiedzialny i zachęcam Was do rzeczy niewłaściwych, do których Was Pan Bóg nie prowadzi. To jest tylko ilustracja biblijna. W wyjątkowych sytuacjach wyjątkowi ludzie powołani są do takiego postu. I taką osobą był Mojżesz i przez to oczyszczone w ciągu tych 40 dni narzędzie przyszło Boże objawienie, Boże prawo dla całego Izraela, z którego i my korzystamy do dzisiaj, gdyż całe pismo jest natchnione, pożyteczne do nauki. Boże, dziękujemy Ci za Mojżesza, że był posłuszny i że spędził ten czas Razem z tobą. Amen. Drugą osobą, o której czytamy, że 40 dni spędziła bez posiłków, był Eliasz. Historia ta opisana jest w pierwszej księdze królewskiej w rozdziale 19, Eliasz był prorokiem Pana Jachwe, żył w czasie, kiedy król i królowa Izraela, Achab i Izabel, Oddawali się bawochwalstwu, popierali szczególnie królowa Izabel. Achab sprawia wrażenie takiego chwiejnego człowieka, ale królowa Iza, Izabel preferowała kult Bala, Aszery i utrzymywała proroków tych bóstw, tych istot u swojego stołu. Więc żył w dość trudnym dla proroka czasie. Jego życie bywało zagrożone, i dziewiętnasty rozdział tej księgi, pierwsza księga królewska mówi o tym, iż kiedy Izabel dowiedziała się, że Bóg odbył sąd poprzez Eliasza nad prorokami Bala Aszery, powiedziała, zabiję go, zamorduję Eliasza. I ten mąż Boży, przestraszony tą groźbą, uciekł na pustynię i przeczytamy tylko jeden werset, werset ósmy. Anioł przybył do niego, dał mu posiłek, Stał więc i posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku 40 dni i 40 nocy, aż do Góry Bożej Choreb. Tak więc w niezwykły sposób, posilony pokarmem, który przygotował mu Bóg, Eliasz miał siłę nie tylko nie jeść, ale również wędrować. I w ciągu tych 40 dni dotarł do tej samej góry, na której był Mojżesz. Efektem tego postu było spotkanie z Bogiem w nowy dla Eliasza sposób. On już był potężnym prorokiem Pana, wielkim sługą Bożym. Ale w taki sposób jeszcze nigdy Bóg go nie nawiedził. On słyszał Boga, Bóg do niego mówił, ale nigdy nie spotkał się aż tak blisko z Bogiem, w takim potężnym objawieniu, w nowy sposób. W efekcie tego Bóg przekazał mu pewne plany i pomysły na kilka następnych lat, pokoleń, wyznaczył mu pewne zadania. Eliasz już do końca wiedział, co ma robić w swoim Życiu. I powolutku schodzi z tej sceny jako ten pierwszy, najważniejszy, a pojawia się u jego boku następca, Elizeusz. Tak więc drugim powodem takiego czterdziestodniowego postu było to, aby móc po prostu spotkać się z Bogiem i otrzymać od Niego wskazówki dla swojego życia. Niesamowite i niezwykłe. Trzecią osobą jest oczywiście Pan Jezus Chrystus. Trzy Ewangelie synoptyczne Mateusza, Marka, Łukasza mówią nam o 40-dniowym poście, po którym dopiero podjął publiczną służbę. Wszyscy znamy tę historię kuszenia Pana Jezusa na pustyni. Efektem tego zmagania i tych 40 dni była Jego późniejsza służba, pełna mocy, pełna łaski, pełna cudów, moc, prawda, uzdrowienia, wskrzeszenia i efektem jest nowe przymierze, z którego my korzystamy do dzisiaj w całej pełni. A więc namaszczenie do służby, szczególne Boże objawienie, nawiedzenie, to towarzyszyło tym osobom, które Bóg później użył w niezwykły sposób. Są też inne osoby wymienione, które pościły może nie 40 dni, choć być może były takie osoby, o których Biblia nie wspomina, tylko Bóg jeden wie, ile takich osób było. Ale z pewnością taką bardzo ciekawą postacią jest prorok Daniel. Daniel miał szczególny dar od Boga, wykładania, snów, szczególny dar wejrzenia w daleką przyszłość dotyczącą Izraela, a nawet całej ziemi, wszystkich narodów. I w księdze Daniela czytamy od samego początku, że młodzieńcy, judscy praktykowali post, powstrzymywali się od nieczystych pokarmów ze stołu królewskiego, przez okres próbny spożywali tylko warzywa, jarzyny, owoce po to, aby nie skalać się potrawami z pogańskiego stołu,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 70 lat. I zwróciłem swoje oblicze na Pana Boga, by się modlić, błagać w poście, we włosienicy i popiele. Daniel wejrzał w słowo i zobaczył, że zbliża się okres wypełnienia się proroctwa Jeremiasza. I to było bardzo ciekawe, że nie czekał biernie. O, Panie Boże, no nareszcie, fajnie, no to teraz czekam na rozwój wypadków. Ale odczuł brzemię. Aby modlić się w tym czasie, aby Boża obietnica się wypełniła jest bardzo ciekawe Współpracował z Bogiem Był narzędziem, które Bóg używał Dalej czytam o tym, że wstawiał się za Izraelem Wyznawał grzechy, nie swoje, ale narodu Bardzo pouczająca historia Błagał w poście we włosienicy popiele Ja nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co to jest włosienica No, widzę, że niektórzy nie mają takich pewnych min to był taki zgrzebny wór z grubego, szorstkiego włosia, typu taki jakby na sznur konopny na przykład. I ten wór zakładano na gołe ciało. W ten sposób odmawiano sobie wszelki, wszelkiego komfortu, jaki daje nam bielizna. Spróbuj pochodzić w gołych drelichach, gdzieś tam w pracy. Ta, ta włosienica gryzła, była nieprzyjemna. Wszystko po to, aby ten człowiek nie skupiał się na przyjemności, ale w ten sposób... Odczuwając niedogodność, tym bardziej się modlił. No i w popiele, nie wiem, czy też wiemy o co chodzi, no, siadano w miejscu albo po ognisku, albo nasypywano popiół z popielnika, w tym popiele siedziano i posypywano sobie popiołem głowy. Więc to był obraz dość dramatyczny. Człowiek we włosienicy, niejedzący, posypany popiołem, wyglądał ciekawie. A może taka forma by nam odpowiadała? Widzę spore zainteresowanie na waszych twarzach. Mogło to zwrócić uwagę otoczenia, chyba że się zamknął gdzieś w swoim pokoju. Drugi fragment dotyczący Daniela to jest rozdział 10, wiersze 1-3. do Trzeciego roku Cyrusa, króla perskiego, objawiło się słowo Danielowi zwanemu Baltazarem, to słowo jest prawdziwe, a treścią jego wielki ucisk. I zważą na słowo, a w widzeniu dane mu było zrozumienie. W owym czasie ja, Daniel, byłem w żałobie przez trzy tygodnie. Nie jadłem smacznych potraw, ani mięsa, ani wina nie brałem do ust. Nie namaszczałem się olejkiem, aż upłynęły trzy tygodnie. To jest post, który nazywamy zwyczajowo postem Daniela. Nie jest to ścisły post, ale post, który polega na ograniczeniu się od pewnych potraw, smacznych potraw. Dlatego też to, co powiedziałem na początku o mięsie i słodyczach, to jest w pewnym sensie nawiązanie do postu Daniela. Daniel trzy tygodnie wytrzymał. My na razie tylko sześć dni ich. Czwarty powód, dla którego ludzie pościli, to był po prostu styl życia poświęcony Bogu. I tutaj mamy wzmiankę już w Nowym Testamencie o Annie Prorokini, rozdział drugi Ewangelii Łukasza.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 Ani prawo jej tego nie nakazywało, ani nie sądzę, żeby Bóg z nieba czy przez proroków co chwilę do niej przemawiał, że ma pościć. To był jej wybór. To był jej sposób na służbę Bogu. Modlitwy i posty. Nieustanne. Również uczniowie Jana Chrzciciela mieli w zwyczaju posty. Ewangelia Łukasza, rozdział 5. Kilka kartek dalej. Wiersze 33-35. do 35. Uczeni w Piśmie zadawali Jezusowi pytania, trudne pytania, i czytamy tak. Oni zaś rzekli do Niego. Uczniowie Jana często poszczą i odprawiają modły. Podobnie i uczniowie faryzeuszów. Twoi zaś jedzą i piją. A Jezus rzekł do nich. Czy możecie sprawić, by uczestnicy wesela, dopóki oblubieniec jest z nimi pościli? Lecz przyjdą dni, kiedy oblubieniec będzie im zabrany, wówczas pościć będą. Tak więc Jezus mówi, to jest wyjątkowy czas, bo ja jestem z nimi. I to jest ten czas, kiedy Jezus, oblubieniec, jest zabrany. I czekamy... Na ucztę w niebie Werset wyświetlany na slajdzie powitalnym W ostatnich tygodniach Dzieje apostolskie 13.2 Mówi nam o praktyce pierwszego kościoła A gdy oni odprawiali służbę pańską I pościli Rzekł Duch Święty Odłączcie mi Barnabę i Saula Do tego dzieła, do którego ich powołałem Tak więc pierwszy kościół jak najbardziej praktykował posty Więc to był czwarty powód Styl życia Zrozumienie potrzeby i regularne posty Niezależne od żydowskich czy innych kalendarzy zależny od potrzeb. I piąty powód, który również dostrzegam w Starym Testamencie szczególnie, był to znak żałoby i smutku. Ludzie pościli, chcąc wyrazić swój ból po czyjejś śmierci, po stracie kogoś, przyłączali się do rodziny zmarłego i wyrażali w ten sposób swoje współczucie. Kiedy zginął król Saul, jego syn Jonatan w bitwie z Filistynami, Mówi nam o tym Druga Księga Samuela 1:12, Druga Samuela 1:12. Czytamy, że Dawid rozdarł swoje szaty na wieść o śmierci Saula i Jonatana i czytamy i zanucili pieśń żałobną i płakali i pościli aż do wieczora na znak żałoby po Saulu i po Jonatanie, jego synu i po ludzie Pana i po domu izraelskim że padli od miecza. I oby ten ostatni powód był nam zaoszczędzony. Amen.